Witam, witam, witam. No witajcie, witajcie drodzy słuchacze. To my, to my wasi wierni dealerzy biznesu. Tak jest. Chcemy się dealer zaprasza dealer Marek oraz dealer Irek. I dzisiaj właśnie chcieliśmy się z wami podzielić e, pewnymi z postrzeżeniami, z wnioskami. Z konferencji, na którą byliśmy zaproszeni w dniu 27 lutego tego roku. Mhm. Była to konferencja Lions Real Estate Evening. Możesz wytłumaczyć o co chodzi w ogóle w tej konferencji? Co to było? To jakieś chyba nieruchomości skoro Real Estate, tak? Tak, tak. Konferencja dotyczyła stricte tematu nieruchomości yy, i byliśmy na nią zaproszeni do hotelu Sheraton. A przez kogo? Przez Pomorski? Klub Biznesu. O, więc właśnie, fantastyczny klub. Tak jest. A, to jeszcze ciekawostkę. To, co możemy tutaj powiedzieć, to naszą drogę. A, no właśnie, to do było dojechać w ogóle. Do no bo gdzieś to się odbywało? W hotelu Sheraton, Sheraton w Sopocie, także, wiesz, no, tam pióra i w ogóle. No, nie byle gdzie, Jednej to kobiety fakt. Było chyba z, nie wiem, z 500 osób, tak? No, czyli nawet więcej. Powiem Ci, że nie wiem ile, ale, ale sporo, sporo było. Naprawdę było sporo, mhm. bo cała sala była pełna no i ciekawa historia była taka, że próbowaliśmy dojechać z Gdańska różnymi drogami tak, dołem, do, kom, do Sopotu, do, tak, tak, tak dołem dokładnie do tak. ja tak potem byśmy się cofnęli, próbowaliśmy tam przez te działki i tam tak, też był jest. korek potem na główną, główną żeśmy i też, też był korek, a mieliśmy tam nie wiem, 20 minut chyba, 5, tak? no tam 20 minut nam no, zostało genialny do pomysł, że naszego złotego szerszenia naszego porszaka tak, zostawiliśmy jest. przy Narzabianiu całe i przesiedliśmy się na szybką kolej miejską. Tak jest. I tam żeśmy pojechali właśnie, dotarliśmy, biegliśmy tam przez ten przez mąciak, tak? Wpadliśmy idealnie na czas, tak? tak. Przywitano nas tam prawda. W, Dokładnie. W Dokładnie. No i tam się odbyła ta konferencja, na której byli naprawdę fajni ludzie. Sławek. Między innymi był tam Sławek Muturi, Człowiek, tak który ma chyba 700 nie zarządza, w tej tak, Polsce zarządza. jest najmłodszym emerytem chyba w Polsce, tak? I to emerytem, który nie jest może jakoś. Uza, jak uza, uzależniony od, od, od tej instytucji zwanej ZUS-em, tak? Z którym jest w ogóle e emerytura kojarzona. Ale nie mówmy zbyt wiele, bo też jeszcze wracaliśmy i jesteśmy konsekwentni w tym tak robie. Tak, ponieważ bo tam w biznesie nam chcieli, trzeba być konsekwentnym. Tak, dokładnie, chcieli nas tam podwieźć, a tu taksówka, a to emuty tak, nie. Idziemy na, tak, <laughs> idziemy na kolejkę. Biegniemy i, na kolejkę. No, i właśnieśmy biegli. Tak. No i się okazało, że jakśmy biegli, stało? to co się stało? I właśnie przenieśmy się teraz na dworzec w Sopocie. 27. byli. To była godzina 22 chyba 36. jak żeśmy biegli. I co się stało? Gdzie to masz pamięć? Tak jest. I co słuchajmy. Posłuchajmy. No to co, dzisiaj zaczynamy z dworca głównego w Sopocie. No, Nie niestety, nagrywa. słuchajcie, kolejka nam uciekła. Jesteśmy, że Nie tak nagrywasz. powiem. No, nagrywam. Cały czas się nagrywa, zobacz. Faktycznie. Powiedz, ile, że. Co my tu robimy w ogóle? Tak jak Sławek Muturi mówi, żeby doświadczać różnych zawodów, my doświadczamy różnych środków lokomocji. No właśnie, a ja doświadczyłem właśnie biegu. To środek lo lokomocji, ja się taki pierwotny. Taki analogowy bilet, No czuję się słabo, bo wydaje mi się, że nogi mnie będą jutro bardzo bolały, a pojutrze będą za zakwasy. No co, ty po takim biegu? No, po, właśnie po takim, bo na siłowni się tak nie biega. A dopiero mówiłeś tutaj o prestiżu w biznesie, jakim jest duży brzuch. No, ale ja nie mam takiego prestiżu, niestety. Brzucha zbierze, nie, niestety. ale kondychy nie ma. No nie ma kondychy, właśnie. Czy, o właśnie, kondycja. Czy kondycja jest ważną rzeczą w biznesie? No to zależy, wiesz, biznesowa kondycja. Kondycja jest finansowa, jest finansowa, na przykład. No, to nie tylko kondycja fizyczna. A kondycja psychiczna? O, no, też czasem się przydaje, choć czasem też przeszkadza. A kiedy przeszkadza? No, dzisiaj na przykład na, na konferencji było poruszone, że czasami zbyt dobre wykształcenie i zbyt duża analiza też przeszkadza w biznesie. co już to za konferencja była? Sławek o tym mówił, że po Aha. prostu zajmujesz się stale analizą, a nie masz czasu na to, żeby robić biznes. Wow, rzeczywiście, coś w tym musi być. Czyli w takim razie ja za dużo analizuję? E, no, zdecydowanie. Wow, ale biznes mi całkiem nieźle wychodzi, to wreszcie jak to jest? No wiesz, ja myślę... Ale nie, poczekaj, poczekaj, bo rzeczywiście masz rację, wiesz, bo on dzisiaj mówił o, o różnicy pomiędzy wolnością finansową a bogactwem. A bogactwem, tak jest. No i cóż, cóż to za, za różnica? No różnica polega na tym, że bogactwem bogatą osobą można stać się naraz. W jednym momencie, nie wiem, a. wygrywasz w totolotka i zostajesz osobą bogatą, ale a. osobą wolną finansową stajesz się świadomie. O, i Czyli, to jest proces, jak słyszałem. No to jest proces, dokładnie. Ach, no, no, a co ty no, złapałeś z tej wypowiedzi? No ja z wypowiedzi złapałem to, że można zostać na przykład w 9 miesięcy. No dobra, zgadzasz się bo tak trochę czuję, że szydzisz z tego. No trochę szydzę, no bo trzeba wtedy wyjechać z Polski, yy, spr spr spr spr spr spr sprzedać mieszkanie w Polsce, sprzedać wszystko, cokolwiek masz w Polsce, yy, kupić sobie na przykład kilka mieszkań na Filipinach, no i tam sobie albo żyć. W, albo w Kenii. No. I tam sobie żyć w tych domach, no. prawda, na wynajem pokrytych liśmi banana na przykład. Czyli Ta, co, czy to jest wolność finansowa? Yy. Wiesz co, czasami już nawet sam się zastanawiałem nad tym, czy po prostu jakbym rzucił tu wszystko i wyjechał gdzieś za granicę, gdzieś na wyspy, czy, czy to już by była moja wolność, bo tak naprawdę zobacz co my robimy, my tu pracujemy, Aha. robimy biznesy po to, żeby móc wyjechać gdzieś do ciepłych krajów. No, no? nic nie potrzebuje, żeby wyjechać do ciepłych krajów i tam po prostu się położyć na plaży i żyć. No ale co tam to tam myśli. piasek? no to tam sobie pójdziesz na jakieś, nawet na, na, ten, na zmywak pracować, ale mieszkasz w takich no. krajach. No ile znasz osób nawet bogatych, którzy mieszka tam nie wiem pół roku czy rok czasu? Wiesz co, no znam, znam, znam. Co prawda nie są to ciepłe kraje, ale to gdzieś niedaleko na przykład Londyn. A. I oni, to, oni tam siedzą, zmy, zmywają odbyt. i wracają, jednak wracają. Jednak wracają. No to może tak. ty z tych jednak Filipin też byś wrócił. No też mi się tak wydaje, bo to co Sławek dzisiaj mówił właśnie, że jest Polakiem wszystkie nieruchomości, które ma, a ich, ma ich chyba ponad 700, ma w Polsce. Tak. Jakoś nic go nie ciągnie do tego, żeby z tej Polski wyjeżdżać. A, I co takiego jest w takim razie, że, że, że ludzie szukają szczęścia poza Polską, a potem wracają? A powiem ci, że też im się dziwię. Ale że wracają, czy że wyjeżdżają? Nie, że wracają, bo Aha. sam się zastanawiam, nie wiem, jakoś wiele patriotyzmu w siebie nie widzę, w sobie. Aha. Więc yy, nie wiem, czy jakbym wyjechał, tam by mi się poukładało, gdzieś miałbym dobrą pracę, czy bym wrócił tutaj. No ale nie tęskniłbyś? Ale za czym? No nie wiem, za Polską, za, Czyli za językiem polskim. Za językiem polskim mógłbym się mówić albo włączyć sobie TV Polonie i też bym posłuchał sobie, czy podcasty w dobie internetu, wiesz, no sobie tak, posłuchać. tak, zwłaszcza dealerów biznesu. biznesu, bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Wiesz, TV Polonie nie będzie za niebawem, ponieważ już tam wniosek poszedł, coś Max Kronko mówił, że, że już nawet się prezydentem zainteresował. No ale Radio Maria to podobno jedynie radio słyszalne na całym świecie. Naprawdę? Ma naj największy zasięg na całym świecie, więc wiesz, myślę, że Tesla nawet by się nie powstydził takiej anteny. No to oczywiście, masz rację, masz rację. Dalsza część nagrania nagrywamy z dworca. Cały czas jesteśmy, czekamy tak. na SKM-kę. Tak, zrobiliśmy tylko przerwę na zakup biletów w automacie. Bo jednak się okazało, że jednak trzeba kupować bilety na, na kolej podmiejską. Podmiejską? No bo to jest chyba podmiejska, czy miejska. Nie wiem, mam... wiem czym się różni. No, esk... Szybko miejska. Szyb... Szybka kolej miejska, SKM. Tak się Czyli miejska. Dobra, wróćmy do tematu, którym tak. jest wolność finansowa. Różnica między wolnością finansową a bogactwem. No to, to, no, to... mówiłem, że no. bogactwo można od razu się zarazić, no. a wolnym finansowo trzeba zaplanować, żeby być. Rozumiem. Czyli kto to jest człowiek wolny finansowo? To jest na przykład Sławek Muturi. No ja rozumiem, no, ale czym on się charakteryzuje? Yy, urodził się w Polsce. <śmiech> a nie wygląda, jakby się urodził w Polsce. No, ale jest przeuroczy i świetnie jest, mówi po polsku. Jest genialny. Jest, w przeciwieństwie jest, do wielu jest... młodych ludzi, do, do, z którymi mamy okazję rozmawiać. Fajną rzeczą było to, jak zadałem mu pytanie: Jak to jest, że część ludzi marzy, a, a on po prostu to robi? On mówi, że on nie marzy. Wiesz, on jest, po prostu ma plany. No to jest ciekawe. wiesz, bo ja zawsze myślałem, że należy marzenia przykuwać w plany, w cele. A on dzisiaj powiedział... On wyszedł no, krok nie, dalej. co, co innego. On czyli po prostu czy, czyli nie, co, nie Nie marzyć w ogóle? Nie, mieć plany. On powiedział, że ma plany, on wie, co będzie robił za 25 lat. No ja rozumiem, ale, ale jak można mieć plany, nie marząc? No chyba najpierw są marzenia, a dopiero potem one się przykuwają w plany. No, to Także do końca mu nie wierzę. Inicji? No to nie ma co, co wiara do tego i myślę, wydaje, że po prostu zdefiniował sobie to, że to, co on robi, to jest planowanie, a nie marzenie. Aha. Wiesz, może dlatego, że jego marzenia są, dla niego każde marzenie jest realne. Stąd Aha. on nazywa to planem, nie marzeniem. Ja rozumiem. Może to z tego to wynika, a to jest dokładnie Aha. to samo robicie. Tylko on po prostu to robi, Aha. a na przykład, nie wiem, ty marzysz. To wiesz co, to może zróbmy tak, bo no. wiesz, ja mam wątpliwości, jak to ja, prawda? No, no, jako, an, jako analogowy no, człowiek. No tak, tam są już spięcia. Na ale, typach, no. no i bardzo dobrze, bo o to chodzi, tak? No. Bo nie chodzi o to, żeby się zgadzać cały czas, tak? No nie chodzi o to. Dyskusja wtedy jest jałowa i No nudna. powiedz wreszcie. Mam pytanie, tak. bo my wiemy, kto to jest Sławek Muturi, tak? Tak. Ale czy nasi y, słuchacze będą wiedzieli, kto to jest Sławek Muturi, więc może powiedz, kto to jest w ogóle Sławek Muturi? No, moim zdaniem ja bym nazwał go polskim kiosakiem. No on by się obraził chyba. Eee, czy nie. Wydaje mi się, że obraziłby się dlatego, że wie to, co, ro, co robi kiosaki, ale w naszym odczuciu, po tylko przeczytaniu książka kiosakiego, no w naszym niemaniu można go nazwać polskim kiosakiem. Czyli z osobą, która e, stwierdziła, że chce być wolna finansowo i po prostu zaczęła to robić stopniowo, pracując pierw na etacie, kupując pierwsze mieszkanie, Aha. następnie drugie, i tak do tej pory doszła do ponad 700 mieszkań, którymi zarządza. Czyli ja rozumiem. Że żeby być wolnym finansowo, to trzeba yy, mieć nieruchomości. I tu musimy skończyć, bo nadjeżdża kolejka i, i niestety nie będzie skończona. Także wrócimy do Was. Po reklamach. Was. Po reklamach. Wracamy do Was po reklamach. Dobra. No to tak, pociąg odjechał, my nadal witamy, czekamy na Witamy po reklamach. Witamy po reklamach, właśnie. Witamy po Mam reklamach. pytanie do ciebie, Irchu. No, wreszcie jakieś e... pytanie. Tak, wreszcie pytanie. Ale proste jakieś Słabkowi pytanie. Sławkowi za zadano pytanie, jak zacząć z tym, żeby stać się wolnym finansowo? <głos> e, ja tak e, zasugerowałem, że może e, następna kolejka jedzie. Trudno, mówmy. A mówmy, dobrze, dopó czy zasugerowałem, że można chodzić na szkolenia. I on powiedział, że no... Obserwuję taką tendencję, że są ludzie, którzy chodzą cały czas na szkolenia, a nic z tym nie robią. Jakie jest Twoje doświadczenie? Wr wrócimy za momencik, jak kolejka przejedzie. Jakie było pytanie? Że cały czas ludzie, którzy chodzą na. Sławek powiedział, że obserwuje, że są ludzie, którzy chodzą cały czas na szkolenia, ale nic z tym nie robią, więc no samo tak. szkolenie też nic nie daje. To jest No no ja o tym myślę, to co zawsze ludziom o tym no ale mówię. A sam szkolisz? No właśnie, sam szkolę i, właśnie no i co, mówię o tym. co szkolisz? No, wiesz co, No szkole po to, żeby Czyli tych ludzi szkolenia. zainspirować do tego, żeby oni ruszyli swoje łaskawe cztery litery i zaczęli wdrażać to, co ja im mówię. No dobra, to pytanie, jak poznać szkoleniowca, który nie to, że ci przekaże wiedzę, to jeszcze zachęci do tego, żebyś praktycznie... To tak jak, jak zobaczysz szkoleniowca, który ma i... takiego Marsa na twarzy strasznie groźnego i trzyma bat na przykład w ręku... Nie Snickers. Nie Snickers, a nie bata trzyma w ręku Aha. i chłosz się, rozumiesz, tym batem, żeby ludzie się zabrali do roboty... To może to jest A właśnie dobry wcześniej go sprawdzić, żeby nie musiał przychodzić i oglądać, że on z pejczem stoi. Wiesz co, to powiem ci tak. Są szkoleniowcy, którzy są szkoleniowcami certyfikowanymi, i są tacy, którzy mają doświadczenie. Polecam <śmiech> <śmiech> tych, którzy mają doświadczenie po prostu. Ale praktyczne, praktyczne, tak? Okej. Okay. No? Co? No i wszystko. No. no. i tak to właśnie było. I możemy się pochwalić, że tenże właśnie Sławek Moturi, mhm. i to dzięki Tobie, Marku. Zgodził się na to, żebyśmy mogli nagrywać z nim podcasty. Tak gdzie jest. mógłby podzielić się swoim ogromnym doświadczeniem, w jaki sposób, w umiejętny, konsekwentny y, sposób, tak po kusoczku, pomalutku, z metodą małych kroków, zbudować swoją wolność finansową. No, okazało się, że jest bardzo sympatyczną osobą, y, osobą, która osiągnęła wiele w życiu, ma wielką... Y, Wartość samą w sobie. Wiele rzeczy fajnych w tej chwili robi i ma planów też na, na przyszłość. I stwierdziliśmy, że, że jest to bardzo dobry pomysł na to, żeby porozmawiać z osobą, która postawiła sobie cel, zrealizowała go i w tej chwili tak naprawdę już konsekwentnie korzysta z tego, co, co udało się jej osiągnąć. I to jest fajne, co on powiedział. On powiedział, że on już nie, nie musi zarabiać pieniędzy. Nie. I on nie, no, nie. on powiedział, że on nie chce już nie zarabiać pieniędzy. pieniędzy. Właśnie. I on chce pomagać innym ludziom. Dokładnie. Inspirując ich, nie wiem, mówiąc o, o swoich doświadczeniach. Się. Dzieląc się tymi pomysłami, w jaki sposób osiągnąć wolność finansową. I to jest mhm. piękne. I y, będziemy do takich y, rozmów zapraszać również innych fajnych ludzi. Czyli to jest kolejne potwierdzenie tego, że należy się dzielić też tym, tak. tymi swoimi pomysłami, tak. swoimi osiągnięciami, tak. że nie ma co tego chować, bo można osiągnąć sukces, pomimo tego, że się cały, stale tym dzielisz. Tak. I zobacz, kto się dzieli? Te osoby, które już ten sukces osiągnęły. No, to prawda. I, i te ciekawe. Co sądzisz o tym, że ludzie dzielą się na takie osoby, które się nie chcą dzielić, ponieważ one jeszcze nie odczuwają tego sukcesu, nie mają jeszcze tego komfortu. I te osoby, które się chcą dzielić swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, to są te osoby, które już ten komfort mają. Wiesz co, myślę, że, że tutaj też dwie, dwie takie rzeczy przychodzą mi do głowy. Z jednej strony faktycznie gdzieś to jest uzasadnione, dlatego że każdy z nas, znaczy nie każdy, ale osoba, która chce osiągnąć sukces, no boi się, że jeżeli ktoś podłapie, no to wykorzysta ten pomysł i my będziemy musieli szukać czegoś innego. Ale z drugiej strony też. Ten, ten drugi powód. Mówi się, że najbiedniejsze osoby najczęściej też obdarowują innych pomocą, mhm, a osoby no bogate... No nie mają nic do stracenia. No wiesz może co, no, wiesz? No, no może nie mają nic do stracenia, no. albo tak naprawdę najbardziej dotkliwie odczuwają, jeżeli cokolwiek no może, dają. Może tak być, masz rację. Okej, okay, o tym już żeśmy rozmawiali wcześniej, tak. ale, ale może powiedzmy yy, o czym pogadamy w następnym podcaście. Może pogadamy na przykład o personal brandingu. No, no, to jest ciekawe. Tak, ludzie ciekawe. nas atakują, tak? co to jest personal branding w ogóle, na czym to polega, tak, Czy jak ważne? budować pierwsze tak, wrażenie ale... co chwilę, gdzieś te tematy się przejawiają, no właśnie, ludzie nas też podpytują no i właśnie, o to. I wiesz, Coś mi się wydaje, że mamy troszeczkę inne punkty widzenia na to i może właśnie o tym pogadamy. Myślę, na że praktyczne, dlatego Dokładnie. myślę, że z tego może inne wyniki. Dokładnie, także dziękujemy serdecznie za to, że jesteście z nami. Komentujcie, udostępniajcie, udostępniajcie mówcie o nas. No i dawajcie nam informacje zwrotne. O Te czym bym chcecie słuchaćcie? Słuchajcie. słuchajcie, to, to też, też, warto. też też warto. Też warto. Słuchajcie, słuchajcie wszędzie. Tak jest. Pozdrawiamy i do następnego podcastu. Do usłyszenia, cześć. Do usłyszenia, cześć.